Bierzemy dwa obieramy mleko i nadziewamy na patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez piętnaście minut, posypujemy to wszystko drobno przetowaną wodą i rozmieramy. Kroimy i podsypujemy sosem z małym kuczata, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrażnie nam czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu. Słuchaj dalej. Anusz Widelec przyda Ci się to w kuchni. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku smacznego podcastu Anusz Widelec. Witam Was jak zwykle, Jacek Kuchnis po drugiej stronie mojej i ja, czyli Paweł Prokopowicz. Cześć Jacku. No, witam, no ja z małym opóźnieniem dziesięciosekundowym, ale też wszystkich witam serdecznie. Słuchajcie, to jest kolejny odcinek, kolejny, ponieważ już mieliśmy w swojej historii podcastów nagrywanych razem, podcast techniczny, my to tak nazywamy techniczny, z tego względu, że opowiadamy o przyrządach, narządach i sposobach. urządzeniach i urządzeniach, do obróbki, które pomagają nam w kuchni, do obróbki przygotowania potraw zarówno tak. termicznej, jak i na zimno, prawda? Tak, no nie wszystko jest jasne, nawet i dla nas i często takie porady są potrzebne, tym bardziej, że nie, nie zawsze jest kogo zapytać i słuchajcie. I słuchajcie, w, w ogóle zacznijmy od tego, ta, od, od czego? Zacznijmy od tego, czym kto obiera, wiesz. Dawnych, dawnych czasach, jeszcze w ubiegłym wieku, ja jak już wziąłem nawieść do babci, Mhm. Babcia posługiwała się w kuchni tylko jednym nożem, którym potrafiła e, o, m, obrać robić wszystko. E, tak. Wiesz, tak, robić wszystko. I obrać ziemniaki, i obrać mięso z kości. Ukroić kromkę chleba. Tak. I nasmarować masłem tą kromkę, i ukroić jakiś tam kawałek mięsa. Naprawdę. czy sera. Wszystko, wszystko dokładnie. Tak, tak, tak. tak. E, podobną sztuką się posługi, posługuje moja teściowa. Wprawdzie już używa troszeczkę innych narzędzi, ale też dużo rzeczy robiła tym samym nożem. Czy to jest Natomiast dobre? Ja, ja już niestety tej sztuki nie posiadam. <głos> to znaczy, jak, jakbyś był na biwaku i miałbyś tylko ofinkę harcerską, to pewnie byś nie wszystko zrobił, nawet byś drzewa narąbał, ale nie w tym rzecz. No, jeżeli technika nam pozwala na to, a w tej chwili jest duży wybór wszystkiego, to należy z tego skrzętnie korzystać i ułatwiać sobie życie, prawda? Ja też mam te tak. noży bez liku, a jeszcze myślę, co, co co rusz, żeby coś jeszcze sobie dokupić, rozbudować ten mój warsztat pracy w kuchni, bo tak naprawdę to wszystko jest przydatne i ułatwia nam zadanie. Słucham Cię, Jacku, Właśnie. co nabyłeś? Właśnie. O, przygotowaliśmy jakiś, jakąś potrawę, ja miałem obrać ziemniaki i do obierania ziemniaków, do obierania powiedzmy marchewki, mhm. oczywiście jeżeli to jest świeża marchewka, to ja ją myję i razem ze skórką kroję, nie ma czy siekam na plasterki. Jeżeli to jest już taka po prostu starsza albo ta zewnętrzna skórka jest nieciekawa, to obieram ją. Ja obieram nie noże, ziemniaki, marchewkę, pietruszkę i, takie, i tego typu korzeniowe warzywa, ale obieram je tak zwaną obieraczką. Albo skrobaczką specjalną, tak? Obieraczką, no, obieraczką, okej. Okay. No. No raczej ona obiera, nie skrobię. Dobrze, i teraz są dwie, dwie, dwie, dwa rodzaje tych obieraczek. Jedna jest taka powiedzmy bardziej jak nóż, a druga jest taka pozioma, bardziej jak maszynka do golenia. Takie są w handlu dostępne. Poprzeczna, tak. I z tym, że jeszcze jest, ja bym jeszcze rozróżnił na takie, które mają to ostrze na stałym miejscu, lub to ostrze jest ruchome na takich, mhm. wprowadzone w takie jakby prowadniczki, czy jakby takie, wiesz, uchwyty, i ono jest. No racja, jakby, wychyla się. Podąża razem za nierównościami tego ziemniaka. Mhm. I ja miałem takie stare, stare, starą obieraczkę, kupioną na placu jeszcze w świewockim, dawno temu. O, już tak policzyłem, to ona miała z 8 lat, ona służyła tylko do tego i bardzo długo, ja przywie przywieźliśmy ją z Polski, bardzo długo ją używałem. W międzyczasie, co jakiś czas kupowałem różnego rodzaju inne obieraczki, mhm. teraz wiem, że są modne w Polsce, takie właśnie te poprzeczne, tak jak Ty mówisz, podobne do maszynki, do golenia. No za chwilkę ja opowiem, ja niestety... jaką ja kupiłem sobie niedawno. Mhm. Za chwileczkę, tak ale niestety to mi nie służy, ja nie potrafię tym się posługiwać, dosłownie tak jakbym, jestem akurat praworęczny, to tak jakby mi ktoś kazał nagle pisać lewą ręką, to bym powiedzmy pisał, ale nie byłoby to płynne i mi sprawiające przyjemność, tylko mhm. bym się męczył. To samo jest z tą obieraczką, właśnie taką podobną do maszynki do golenia jednorazowej Dobra. i używam takiej. I użyłem takiej maszynki, słuchajcie, i byłem w szoku. tej Takiej właśnie z ruchomym tym ostrzem. Mhm. I okazuje się, że dowiedziałem się, że to IKEA, w sklepach IKEA można taką maszynkę kupić. I jak przyjechałem do Anglii, to pojechaliśmy sobie na IKEA i na... kupiliśmy tą maszynkę, no, maszynkę. Ten nożyk do obierania. I jestem naprawdę zadowolony i ten produkt polecam z czystym sumieniem. Dobrze, ale to jest metalowe, tak? Tak, to jest metalowa, no to... A rączka metalowa, a rączka jest taka gumowana, wiesz? Dobrze, to teraz posłuchaj mnie. Ja też miałem tych obieraczek kilka wcześniej, tańszych, droższych, właśnie takich, jakby, takich jak nóż, czyli ze stałym ostrzem, które jest przedłużeniem rączki, ale tam mhm. one się dosyć szybko tępiły. no One po jakimś czasie, jeżeli są chińskie, takie z byle jakiej blaszki, to się zaczynają tępić, wyginać. Też swego czasu, a to już będzie kilka, kilka ładnych lat temu, zakupiłem w Ikei właśnie taką obieraczkę z takim obrotowym, tym ostrzem. Ale powiem Ci, że z biegiem czasu, zwłaszcza jeżeli korzystasz ze zmywarki i teraz ta chemia jest taka dosyć żrąca, niektóre słabsze sztuśce nie wytrzymują, po prostu zaczynają korodować, a zauważyłem, że to już troszeczkę mi raz, że się stępiło, a dwa, że... No, Widać takie zaczątki rdzy. Moment, jak to poleży, czasami w szafce, czy tam, czy tam gdzieś. I ponieważ w tej chwili są w handlu dostępne te takie ostrza spiekane, te takie ceramiczne, postanowiłem, że właśnie na podstawie tej obieraczki sobie wyrobię jakieś zdanie o tych, o tych o nożach, o których w sumie marzę, żeby sobie kupić taki zestaw. Mają zalety i wady. Dużą generalnie zaletą jest to, że to się nie tępi jest lekkie, jest poręczne. Przede wszystkim nie, nie rdzewieje, no bo to jest, to nie jest metal, to jest, to jest jakiś krzem, jakieś, jakieś takie spiekana taka struktura, ceramika i jeżeli chodzi o warzywa, czy też o mięsa, w ogóle nie przejmuje zapachów, ani nie zmienia, wiesz, tak jak metal może zmienić Ci smak jabłek, czy tam marchewek, czy tam, czy tam, no przy zatknięciu. Wiadomo, poleca się, żeby, żeby na przykład w misce metalowej nie, nie przygotowywać sałatek, prawda? Żeby ich nie no robić właśnie, ja misce jest Wiesz co, niestety, ja niedawno się dopiero o tym dowiedziałem. Znaczy, kiedyś coś tam słyszałem, że ktoś tam mówił, żeby czegoś nie robić, ogórka nie obierać od złej strony, że nie, tak. nie robić czegoś tam nożem, albo nie mieszać łyżką metalową, tylko drewnianą i w zasadzie ty mi odświeżyłeś tą i, i, i zacznę się temu bliżej przyglądać no i chyba właśnie zacznę, tak robiłem, wiesz co, właśnie, ja dowiedziałem się właśnie od piekarza, tego poprzedniego gościa, żeby jak robię, robicie zakwas, ja nie, chyba o tym zapomniałem powiedzieć, to a po prostu nie mieszać, dolewając wodę i dosypując mąkę, mhm. nie mieszać tego właśnie metalową łyżką, tylko robić to Drewniano. Mhm. No, widzisz? Tak. No i tutaj właśnie zachęcony tym, że, że to jest ta ceramika, kupiłem sobie taką obieraczkę i ona jest taka, no bardziej jak ta maszynka do golenia, czyli ma w poprzecznie w stosunku do rączki ostrze, też ruchome na takich, na takich jakby widełkach, że ono się wychyla, dopasowując się do tak, kształtu warzywa. Tak, tak. No i słuchajcie, to jest rewelacja. Naprawdę, no, to, co miałem dotychczas, to jest, nie wiem, 4 razy, 8 razy gorsze. I tutaj jestem w pełni zadowolony. Bardzo fajnie obiera, podąża za tym kształtem, no naprawdę przede wszystkim nie czuć właśnie tego, wiesz, tego nie ma kontaktu metalu z jabłkiem, czy tam z marchewką, czy tam, czy tam z czymkolwiek. Tak. I to no, polecę, tym bardziej, że to nie jest drogie, w tej chwili to, to jest kilkanaście złotych w Polsce, można już coś z takiego sobie kupić. Ważne jest jedno, żeby uważać jak się to myje, zaraz sobie osuszyć i żeby nie uderzyć, żeby Wam to nie spadło, bo to może pęknąć dlatego, że to, jest, to nie jest elastyczne, to jest ceramika to jest po prostu jak kamień bardziej niż jak metal ale w pełni się zgadzam i popieram, że to jest dobra rzecz w kuchni no i teraz czas chyba będzie na jakieś noże do filetowania jakieś takie ostre nożyki ceramiczne zachęcony zakupem tego właśnie, tej, tej obieraczki no jestem, jestem w tej chwili przekonany, że to jest coś dobrego, i, i, i gdzieś tam będę ten, że miał na uwadze, żeby sobie dokupić kiedyś, wiesz? Mm -hmm. No i tak, i to właśnie, yy, i właśnie w ten sposób mamy, e, spra, załatwią sprawę noży. Zresztą, e, wiesz, to już myśmy wcześniej też omówili, więc tylko tak pokrótce wspomnę. E, chciałem powiedzieć, że to już e, to, co powiedziałeś, e, pociągnę ten twój wątek, że to już się przyzwyczajamy do tego, że używamy różnego rodzaju noży do różnych czynności, mhm. czyli te, do, do filetowania, do czegoś tam innego, do krojenia, obierania czegoś, czy krojenia chleba, to ja już mam jakby to powiedzieć... Określone nóż i już innego znam... nie bierzesz nawet do ręki, jak sięgasz po chleb, tak? I tak, i powiem mhm. Ci szczerze, że to ma sens. Ma. To ma sens, bo ja mam nóż, się złapałem na tym, że to już w sumie 3 lata temu, jak myśmy byli we Włoszech, minę, mijają, i ja używam tego noża tylko wyłącznie do krojenia chleba i on jest cały czas ostry. Mhm. Natomiast z innymi nożami jest tak, że jeżeli różnych noży używałem do, do, do wszystkiego, to to się robiło po prostu... Do niczego wtedy. Tak, tak. Mhm. One się szybko, szybko tępiły, wiesz, i to tak... Tak, także tak, owszem, tak to... warto... No... No po prostu wiadomo, że tego nie możesz mieć wszystkiego, bo musiałbyś mieć kuchnię wielkości mieszkania, ale są takie ale pewne rzeczy, w które warto zainwestować. I, i, i tutaj noże, y, kilka odpowiednich noży do różnych funkcji, to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja. Zresztą zauważcie, że kucharz dobry to zawsze jak jest pokazane, to przychodzi ze swoim nożem i on innym nie będzie robił, bo on jest nauczony, ma swoje przyzwyczajenia i, i słusznie. A noż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci ja na przykład bardzo lubię tasak mam taki duży tasak do krojenia no na przykład warzyw mm. w kostkę rozmaite sałatki i tak dalej wiem, że są różne siteczka, kółeczka, jakieś rozdrab rozdrabniacze ale ja, jeżeli mam pokroić coś w kostkę to sięgam po tasak i to jest najlepsze narzędzie, którym mi się to robi mam też różne noże ale na przykład jeżeli chodzi o rozbieranie kurczaka jak kupuję kurczaka w całości to też jakoś ten tasak dobrze leży mi w ręce i nim się mi fajnie pracuje. On jest, zawsze wiem, że jest ostry, jest troszeczkę cięższy, no po prostu fajnie się operuje. Zresztą na takim tasaku też możesz, wiesz, zebrać sobie z deski różne rzeczy, e, tak jakby nagarnąć na ten tasak i masz od razu na tym przenieść coś, wrzucić do ganka, e, czy tam przenieść sobie do domiski. No, no fajna rzecz. Słuchaj, ja jeszcze popełniłem ostatnio taki zakup, no może już chwilę temu, 2-3 miesiące, ale muszę o tym troszeczkę bliżej opowiedzieć bo to zmieniło no, naszą kuchnię ostatnio dosyć diametralnie, czyli możemy robić dużo więcej rzeczy, potraw, których nie robiliśmy w ogóle. No, z powodu takiego, że nie było czym tego zrobić. Mówię tutaj o blenderze, czyli o tym takim rozdrabniaczu. Poprzedni nam gdzieś spadł i po prostu się zepsuł. A że to kosztowało parę dziesiąt złotych, no to już wiadomo, kupuje się następne w takim, w takim wypadku. I mhm. zakupiliśmy sobie ten y, rozdrabniać, ten blender taki z miską, gdzie masz, wiesz, możesz go zapiąć y, w taki pojemniczek i tam na przykład sobie posiekać orzechy czy ubić jakąś masę czy, nie wiem, poszatkować cebulę. Wiesz, o czym mówię? Tak. Tak jak Ty tak, robiłeś tak. ten rosół taki z e, kluskami z piersi, z kurczaka. Pamiętasz? Tak. No właśnie to tak. tam używałeś w tym przepisie. No to powiem, że to jest właściwie w dzisiejszej kuchni Urządzenie niezastąpione, i dzięki temu, na przykład, zrobiliśmy ostatnio majonez domowy, o, o czym też Ci mówiłem, i wyszedł wspaniały. No jakżeż to mieszać? Ucierać to łyżką w jakieś miejsce? No to to, to jest, wiesz, to jest w XXI wieku to jest nierealne, zupełnie i czasowo, mhm. czasowo to jest zupełnie coś innego, bo. My też stawiamy na taką kuchnię szybką Dzisiaj życie, wiadomo, jest szybkie Pracuje się długo Zawsze tego czasu jest mało I jeżeli chcemy zrobić jakieś szybkie danie Jakieś smaczne danie To też przede wszystkim bierzemy pod uwagę to Że powinno to się robić w jakimś rozsądnym czasie no, Wiadomo, jeżeli są święta Czy jakieś okazje specjalne Sięgamy po coś wykwintnego Coś ekstra Bo chcemy zrobić sobie i komuś przyjemność Podjąć gości Ale w tym codziennym takim żywieniu w kuchni, mm, zwłaszcza na tygodniu, zależy nam na czasie przede wszystkim, bardzo często i tutaj ten taki blender bardzo, bardzo, bardzo się przydaje i umilia nam życie no, co to jest wiesz, to, to mi właśnie przypomina o takim czymś, wiesz, jak mm, żeby sobie wiesz, no, można y, jeżeli ja dziełem tak Praktycznie. Jeżeli mam zszatkować jedną marchewkę i dwa jabłka, i do tego powiedzmy na przykład pietruszkę, albo, albo nie, mhm. i zrobić taką małą porcję sałatki, ok, Pół główki kapusty z żeby zrobić, czy nawet małą główkę kapusty zsiekać młodej, żeby zrobić taką sałatkę, ten sałatkę, mówię, kapustę zasmaszaną, to też w porządku. Mhm. Ale jeżeli mam dużą na przykład głowę kapusty albo większą liczbę ziemniaków, żeby je zetrzeć czy utrzeć na placki ziemniaczane, no to ja wtedy wyjmuję swój ulubiony, ulubiony ten robot kuchenny, zakładam końcówkę do szatkowania warzyw i mm -hmm. lecę w tym szybciutko i przyjemnie. I mogę się skupić, tak jak Ty powiedziałeś, mogę się skupić po prostu na czy innej czynności ręcznej, którą muszę wykonać, która mi sprawi większą radość nie jest taka, taka monotonna. Tak. Natomiast ja chciałem na momencik jeszcze wiesz, wrócić, do, podpytać ci jeszcze raz do tego, odnośnie tego noża, mhm. jakiś to jest pillow, knife, do obierania, to on jest cały ceramiczny i ta końcóweczka też jest ceramiczna, tak? Nie, nie, on jest cały plastikowy, a ceramiczna jest tylko ta, ten, ta część krojąca, ten nożyk, ten który jest ruchomy. A i gdzie, gdzie to kupiłeś, w jakim sklepie? Nie Kupiłem możesz w... powiedzieć nazwy, dobrze, to nie powiem. to w markecie nie pamiętam w którym, także nie chcę wprowadzać Bo ja błąd, znalazłem ale... taki komplet e, firmy Roma, hmm. e, nie wiem jeszcze, A, no, kosztuje na polskie to będzie gdzieś 250 zł i ja widzę tutaj w powiększeniu ten, e, ten nożyk. Te noże ceramiczne mają takie ciemne drewniane, rącz... e, ten, e, plastikowe rączki i ten nóż jest taki ciemny. Mhm. natomiast ta obieraczka ma tą część krojącą, ma taką jasną jasną, także, taką prawie że białą znaczy, mhm. tak I to, i to też będzie ceramiczne mówisz, tak, tak, tak, to ta część obierająca jest y, po prostu to y, ostrze jest ceramiczne, no ta, ta część, które, w której jest ostrze tak, tak, tak, ale tak, tak, to, to, to jest stańsze... rączka gumowana taka plastikowa, przyjemna dobrze leżąca w dłoni, która, która y, którą pewnie się trzyma, no i naprawdę fajne a noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. A słuchaj, jeżeli chodzi o ten, o ten, o ten blender z kolei, właśnie wracając, no to myśmy robili mhm. wczoraj placki ziemniaczane, a nie robiliśmy chyba z półtorej miesiąca, no to, to dosłownie to jest tak, obierasz 3-4 ziemniaki, kroisz na pół, wrzucasz. Obierasz cebulę, wrzucasz. Włączasz maszynę, bzz, półtorej minuty i już smażysz sól, pieprz, jajko, no prawda, właśnie? wbijasz i to wszystko. I całe placki ziemniaczane masz zrobione. Zrobisz taką potrawę ręcznie, jeżeli byś to, wiesz, ucierał, to masz 20 minut do przodu. Jeżeli chodzi o muffinki, okay. kiedyś robiliśmy takie z... chciałem zrobić mafinki z marchewką. Kiedyś robiliśmy już ciasto marchewkowe, pamiętasz, był przepis podawany Tak. i stwierdziłem, tak, kurczę, bardzo dlaczego by nie zrobić mafinek yy, marchewkowych? No to proszę, dwie marchewki, bo tam był chyba szklank, podam przepis, ale w każdym razie dwie marchewki, buch, do tego blendera, jajko, odrobinę mąki, coś tam jeszcze, prawda, odrobinę roztopionego masła schłodzonego, wlewamy to wszystko brz, półtorej minuty i już przekładamy łyżką to do foremek, piekarnik grzejemy za 20 minut i wyciągamy i jemy ciepłe mafinki. Przygotowanie to jest dosłownie położenie produktów na blat plus półtorej minuty pracy tego urządzenia. No, rewelacja, Jacku. No, rzeczy, których po prostu. No, to po... Paweł, ale powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz, bo są dwa rodzaje tych blenderów. Mhm. Jedne to są takie, że powiedzmy ten koszyk, w którym się czy ta miska, w której się to wszystko tam szatku jest od góry, a, je, a silnik jest od dołu, a drugi rodzaj to jest od góry silnika, od góry silnika ta, ta miska... miska jest na dole, tak, od góry to wkładasz i tam masz tak. wymienne końcówki, masz takie do ubijania piany powiedzmy, masz taki rozdrabniacz do przecierania zup na kremy albo ten pojemniczek, prawda, tak. zapinasz to sobie tak. i, i tak. już no i na przykład tak jak mówię ten majonez wiesz, masz taką, czy, czy, czy bitą śmietanę wiesz, śmietankę, kremówkę, ubijasz sobie w pojemniku i, i masz, no to, to no, naprawdę to jest rewelacja. Wiesz, w porównaniu do tego, że ubijasz to ręcznie w jakiejś miejsce, czy tam trzesz to na tarce, no to jest, wiesz, to są, to są setki godzin oszczędzonych w ciągu, wiesz, kilku lat y, codziennego jedzenia w kuchni. To są naprawdę setki godzin, gdzie możesz wiesz, iść na rower, na rolki, coś zrobić, nie wiem, poglądać mhm. sobie film, czy czy, czy czy porozmawiać z kimś tam. No naprawdę wiesz, Najlepiej. diametralnie to zmieniło naszą kuchnię, bo po prostu nie mieliśmy tego urządzenia bo nam się zepsuło i przez jakiś czas po prostu tak. Tego nie robimy, tego nie bo to długo, bo to tamto. Yy, koktajle wszelkiego rodzaju, wiesz, jakieś ciasto na naleśniki. No to są, wiesz, w półtorej minuty brzm. Masz. Rewelacja, naprawdę rewelacja Jacku. Tak, tylko że ten blender ma metalowe te ostrze, prawda? No niestety tutaj, tutaj nie, ma, nie ma jeszcze nie, nie ma, ma jeszcze tego nie, nie spotkałem się, okay, okay, ale okay, jeżeli chodzi o, o o zysk taki czasowy, no czasowy to jest naprawdę tak. rewelacja. No to jak Ty tak polecasz, to ja chyba sobie łyknę takiego jakiegoś tutaj mam. Bardziej, Andrew że wiesz, Powera urządzenia, urządzenia się zaczynają chyba od 50 zł, których, no wiadomo, najtańszych nie polecam, ale mówię 80, 100, 120, 150, 200, 300, 800, no to są takie rozrzuca ale około tych 100, 200 już można spokojnie się zaopatrzyć i to będzie służyć i, i będzie spełniać swoje zadanie. Ważne to jest... znaczy, tak, tak, yy, masz rację. ja jeżeli bym tam proponował komuś, to ewentualnie powiedzmy, żeby kupił sobie to tańsze urządzenie żeby zobaczył jak ono mu leży w dłoni a nie liczył na to, że ono długo mu posłuży bo na pewno tak nie będzie to się w 100% zgadza no zgadza się, tym bardziej, że na przykład wiesz, tak jak czajnik kupowaliśmy poprzednio nam się zepsuł, kupiliśmy tak. następny czajnik tak. no więc czajniki znowu tam od nie wiem, 45 do, do, do, do 745 zł można kupić my stawiamy tak na ten przedział powiedzmy 100-200 czyli taki wiesz i dobry dla kieszeni i nie najtańszy żeby miał jakąś tam krytą grzałkę, że miał w miarę fajne funkcje, były ergonomiczne, ładne, przyjemne. I słuchaj, poprzedni czajnik miał 2 lata gwarancji, chyba 2 lata i 3 miesiące nam działał, zepsuł się. I teraz kupiliśmy następny. Mam nadzieję, że będzie ok. A także mówię, no to urządzenia to są na 2 lata w tej chwili mniej więcej, tak jak jest gwarancja. I, i później prawdopodobnie nale należy się z tym pogodzić, że pewnie się nam zepsuje. Więc myślę, że wydawanie 600-800 zł na urządzenie... No, może ona będzie chodzić 10 lat, ale ja bym był tutaj sceptyczny, obserwując te urządzenia, które kupowaliśmy w ostatnich latach i po prostu nie przetrwały dłużej. Jeszcze mówiąc o tych, o tych blenderach, to bym powiedział tak: jeżeli rozważasz zakup i ktoś właśnie z słuchaczy będzie rozważał zakup, proszę Was, kupcie sobie taki, który ma regulację obrotów czyli ma tam, wiesz, 1, 2, 3, 4, 5, czy tam, powiedzmy, 2, 3 biegi. Bo są takie rzeczy, które rozdrabniasz od razu na najszybszych obrotach. Ale na przykład tak. jak dasz dużo płynu do tego pojemnika na dole i od razu byś włączył najszybsze obroty, to tam po prostu no, może to nawet się wiesz, gdzieś tam roz, rozbryznać. Czy też jak masz ten rozdrabniacz taki do zupy kremu, czy, czy, czy coś innego będziesz robił, to te wolniejsze biegi są potrzebne, czyli żeby to miało jakąś regulację prędkości. Może nie koniecznie płynną taką, że wiesz, jakieś tam pokrędełko i sobie regulujesz, ale żeby miało powiedzmy przynajmniej te 3-4 biegi. No, to są no ja widzę, że tu są jest, jest z, tymi, z, tymi, tak, z tymi robotami tu już są jest niuanse. masakra, to jest ogromna, ogromna ilość wyboru, także w ta, ja tu ja to w takim układzie się zdecyduję na tego... A, bo tu jeszcze jest Philipsa, znalazłem e, chopper, akcesori też jest Blonder. ale muszę zwrócić uwagę na to, co ty powiedziałeś, czy ma... Mm, e, czy... Czy ma tę regulację. regulację, to jest bardzo ważne, bo nasz ten poprzedni, co nam spadł i się rozbił, nie miał tego, ale też to już był wiesz, starsze takie urządzenie. A hmm. tutaj, jeśli jest ta regulacja, widzę, że w pracy z tym urządzeniem, widzę, że to się przydaje, że to faktycznie ma sens i ma znaczenie. I ja bym nie brał osobiście takich urządzeń, które są, wiesz, ładuje się i są jakieś tam bezprzewodowe, bo z doświadczenia to wiemy, że... Jak akurat coś będziemy potrzebowali zrobić, to ta bateria nie będzie naładowana i będziemy to musieli ładować i się denerwować. A gdzieś przecież te gniazdka elektryczne w, w każdej kuchni jest ich kilka i, i, i dostęp do, do prądu mamy, więc uważam, że bezprzewodowe, raczej, no tak przynajmniej według mnie, mają mierny sens. Tak mi się wydaje. No... Także z tymi zakupami to jest tak, że faktycznie co chwilę coś się kupuje. No Na przykład warto mieć dobrą deskę do krojenia chleba. Też nie wiem, czy o tym już mówiliśmy. Kolejną deskę do. To... Ale możemy, szyb, możemy szybciutko przy, przypomnieć. Pamiętajcie, wiesz co... No bo to takie było... to też deska, prawda? Mile to co żeś powiedział, że mhm. musimy na coś się zdecydować, bo... Bo co? Bo jest sprawa taka, że deska drewniana jest dobra, Zabija zarazki. Najlepsza jest taka z grubego kloca, na przykład dębowego, wiesz, yy, dostępne są też takie klejone bambusowe, takie mozaiki, jakby, jakby szachownica. Mhm. I deski powinniśmy mieć też, no przynajmniej 2 trzy. Dlaczego? Bo tak. raz, że rozmiar trzeba mieć, większą deskę do mięsa, do indyka, żeby położyć, czy jakiś duży kawałek mięsa, czy, czy, czy do obróbki dług, długiej ryby a druga sprawa, że no i właśnie mniejsze deski, a druga sprawa, że tak jak to kiedyś tam było mówione o kuchni Izraela, że oni mają garnki nawet do, yy, na, do powiedzmy do nabiału osobne do, do mięsa osobne to tak w przypadku deski bardzo ważne jest to też, że deska yy, w pracy z, z potrawami, z różnymi tam produktami przejmuje ich zapachy i teraz no nie chcielibyśmy mieć chyba deski, która zarazem pachnie i rybą, i mięsem, i serem i jeszcze warzywami i czosnkiem i na której jeszcze coś, coś słodkiego czasami kroimy. no Nie może tak być. Mhm. Są deski szklane specjalnego przeznaczenia, właśnie tak jak do ryby, gdzie umyjesz ją i wiesz, nie ma tego zapachu. Są deski plastikowe, różne deski, które się zginają, wiesz, potem stanowią taki, taki lejek, taki syp do, do przesypywania produktów. Ale... Powiem wam z doświadczenia, że najgorsze są deski plastikowe. Dlaczego? Dlatego, że na deskach plastikowych najbardziej tępią się noże. Potwierdzisz to? Ja myślałem, że na kamiennych. No na kamiennych też może być, ale na deskach plastikowych wszystkie noże tępią się. Znaczy, myśmy kiedyś używali tych, wiesz, na tych plastikowych desek, ale jak się dowiedziałem, że wiesz, że lepiej jest, a higieniczniej jest, bo bo drewno w naturalny sposób zawija wszelkie tam zarazki, bo jak się tam czegoś mm -hmm. nie domyje, czy coś, to przerzuciłem się już kompletnie całkowicie na drewniane deski, także w sumie tak. nie wiem, jak to jest, ale tak jak powiedziałeś, nie wiem, jak to jest z drewnianymi, deska, z, tymi, z plastikowymi, bo my mamy jedną plastikową deskę, którą używamy tylko i wyłącznie do obróbki mięsa. Tak, mm -hmm. ta jakoś tak to jest yy, powiedziała, że tak będziemy robić, no to zgoda, tak robimy. I rzeczywiście mamy kilka tych desek. Okay, a to plastika, bo to mięsa, jest taki blok duży, biały, gruby, czy, czy, czy jakaś kolorowa? E, ci, e, e, biała jest, ale to nie jest gruby blok. Ona jest taka cieńsza, ona ma gdzieś chyba z 5 milimetrów. Mm, mm -hmm. okay. Ale tylko, u, tylko na niej jest krojone mięso wołowe, czy tam wieprzowe i tłuczone mm -hmm. Na kotle, na te, na, na schabowe, tak zwane, Dobrze. czyli to mięso jest tylko i wyłącznie na tej jednej desce. Normalnie używamy tak jak powiedziałeś, jedną deskę mam taką. Ocho, ocho, ona już będzie miała niedługo 10 lat z kawałka jednego jelit, mhm. jednolitego drewna. Dwie mamy takie klejone, i powiem Ci szczerze, że ten. Ona nie jest zbyt duża, bo ona jest dosłownie taka, powiedzmy, jak dwa rozwarte palce, czyli kciuki wskazujący tak. z dwóch dłoni, to ona jest taka długa, a szeroka jest jak z jednej dłoni, a więc nie zawsze, na nie, nie zawsze wszystko na niej się mieści, ale ja ją lubię, bo ona z nami jest najdłużej. Mamy grubą deskę, którą używamy, dużą grubą deskę taką, powiedzmy, hmm, dosłownie, wiesz co, ona jest taka jak moje przedramie od łokcia do końca palców i mhm. jest gruba naokoło z rantem e, i tej deski e, używamy, gdy mamy większą e, e, ilość mięsa czy warzyw do krojenia. Jeżeli się przygotowujemy do jakiejś imprezy mhm. i trzeba większą ilość warzyw czy mięsa czy czegokolwiek kroić to wtedy wyjmuję tą deskę i na tej desce kroję i e, powiedzmy no bo jest większa partia i, i powiedzmy, no, no jest bardziej poręczne. No i dwie osoby mogą kroić, bo jest kilka desek. Tak, jeszcze jeżeli jesteśmy tak. przy deskach, to też deska może być elementem dekoracji stołu, czy też no, naczyniem, naczyniem, no. Dekoracji stołu, De dekoracji stołu, tak, dekoracji stołu, gdzie możemy Jeszco... położyć jakieś świeczki czy jakąś zielenikę, czy jakąś, jakąś gałązkę czasami przy, przy święcie na na przykład. podwyższeniu, jeżeli to jest taki Ale? blok tak, masz rację a na dodatkowo na deskach też podaje się na przykład sery, prawda deska serów do wina, jeżeli przychodzą do nas znajomi, siadamy, rozmawiamy tak. sobie to często mówi się deska serów i teraz na deseczce możemy obok siebie ułożyć kilka rodzajów serów tutaj znowu z pomocą przyjdą nam specjalne nożyki jest taki jakby mini tasaczek z takim haczykiem na końcu do twardych serów. Jest nożyk specjalny do krojenia serów, też taki jakby z drobnymi ząbkami i on jest pusty w środku bardzo często, tak żeby te sery takie dojrzewające nie przyklejały się do ostrza, żeby każdy plasterek łatwo sobie odchodził. Są różne nożyki właśnie, czy, czy widelczyki do konsumpcji serów i takie sery bardzo dobrze na desce podane się prezentują, bardzo dobrze smakują z lampką wina. Mhm. no więc słuchajcie moi kochani w międzyczasie jak nagrywamy ten podcast który miał być krótkim podcastem a już jest ponad 30 minutowym a ja dokonałem zakupu i kupiłem żeby sprzetestować dla was i opowiedzieć Andrew James Power 700 w i zobaczymy jak to się z tym blenderem będziemy posługiwać także oczekujcie że niedługo będzie jakiś kolejny odcinek o potrawach których, do których przygotowania należy użyć blendera. No mm -hmm. i ja Wam wtedy opowiem to, co Paweł rekomenduje, czy to potwierdza się, czy się nie potwierdza z praktyki, bo przypominam, że nasz podcast może nie jest jakiś tam... E, nie OE e, I tak dalej, ale opowiadamy Wam e, moim zdaniem siłą tego podcastu jest to, że opowiadamy Wam nie to, co jest w internecie napisane na blogu i i tam, wiesz, komentarz jest z 2007 roku, ale tym, co jest na bieżąco, co my robimy organoleptycznie i potwierdzamy. Wiesz. No dobrze, że to podkreślasz, bo to, bo to faktycznie jest siłą tego naszego podcastu i siłą są ci gości, którzy za, są zapraszani i mówią faktycznie o tym, co robią, a nie o tym, co słyszeli. I my też, też tak jak już zdążyliście, zauważyć nieraz opowiadamy wam o naszych błędach, o naszych jakichś niepowodzeniach, ale tylko po to, żeby wyciągnąć z nich wnioski, żeby w jakiś tam sposób żebyście wy nieprawidłowych nie... wyodrębnili nie i, i właśnie żebyście już wy nie musieli tych błędów popełniać, a żeby żeby mm... Do wasze dania były smaczne, zdrowe i, i, i przygotowanie ich... Kolorowe. I, I przygotowanie ich dawało wam radość, prawda? Bo to też chodzi o to, żeby w kuchni nie siedzieć za karę, ależ. tylko po prostu bawić się tym i, i mieć z tego, z tego przyjemność. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Dobrze. Ależ, ależ oczy, oczywiście, że tak. Ja jeszcze chciałbym przypomnieć, że jesteśmy na platformie RetroRocket. Network, tak, retrororoquetnetwork.pl. Gdzie są również inne podcasty, m.in. Nadgryzieni ale nie jest to podcast kulinarny, tylko o czymś innym opowiadający. Jest też podcast no, o grach, podcast. jest małe filmidło i Android Now. Now. Czekamy na następny odcinek, bo gdzieś. Gdzieś on utknął chyba, ale nie wiem gdzie. Zagubili się tam w lutym chyba, czy jakoś, tak? Bo to w Androidzie jest tyle tych rzeczy, że po prostu to ogarnąć widzisz. To jest po prostu, trzeba dużo, dużo czytać, ale myślę, że jak się chłopaki naczytają, a teraz kilka premier ciekawych, to coś będzie słychać. Jeszcze na koniec, Jacku, o tych deskach, to już ode mnie będzie ostatni, ostatni wątek na dzisiejszy tak, odcinek. Cię, cię. Jak dbamy o deski? Deskę przed taką drewnianą deseczkę. Przed użyciem powinno się. W ogóle jak tylko przyjdziecie ze sklepu, z zakupów do domu, mhm. to co należy. Co powinno zrobić. się? Pierwsze to zdjąć buty, żeby nie nabrudzić mieszkania. I później to myć ręce. ręce, tą deseczkę rozpakować, i obejrzeć ją dokładnie. Jeżeli miałaby jakieś nierówności, to dobrze byłoby ją. Yy, Powiedzmy nożykiem czy czymś pozbawić tego, albo ewentualnie papierem ściernym przeczeć, ale deska, która jest Al, od dobrego albo w ogóle nie kupo... to po prostu już będzie spółki, przygotowana bo... i pozbawiona tych wad. Tak jak mówisz, to takich desek tak. byle jakich nie kupować. Ale wiesz, niektórzy też robią sobie sami te, takie deski, więc, więc po pierwsze sprawić, żeby ona nie miała ostrych krawędzi, o które możemy się przy pracy z tą deską skaleczyć, żeby nie wbić sobie drzazgi, bo to nie jest przyjemne. Ale już tak mówiąc serio, bierzemy dobrej jakości olej, na przykład słonecznikowy, czy rzepakowy i tą deskę smarujemy z każdej strony. Nasączamy ją olejem przed pierwszym użyciem. Ja tą czynność powtarzam, Paweł. I później tą czynność trzeba powtórzyć, oczywiście, tak żeby ten olej wchłonął się w drewno, żeby troszeczkę je zaimpregnował, zabezpieczył z zewnątrz, żeby tak jakby zamknął strukturę tej deski, że to ten, ten smak, ten sok drzewa już się nie wydostanie no ta deska wiadomo nie jest świeża, ona jest jakoś tam już wysuszona i tak dalej ale po prostu ta deska będzie Wam wtedy długo służyć i dobrze, bo nie będzie pić wody i no będzie się Wam na niej dobrze pracować i jeżeli myjecie deski, to też nie zostawiajcie ich na długi okres w wodzie, nie moczcie ich bo deska może się w ten sposób odkształcić, może napić wody, może nawet pęknąć. A przede wszystkim może się właśnie wykrzywić. I jeżeli deskę suszycie, jeżeli ją umyjecie, to też nie pozwólcie jej pozostawać opartej na na przykład, na krawędzi przez długi okres czasu, żeby nie stała tą krawędzią w wodzie, bo zrobi Wam się ciemna, nawet czarna jakaś taka, mogą, mogą jakieś tam pleśnie czy jakieś nieprzyjemne rzeczy się w to wdać i ta deska już nie będzie no, nigdy taka pełnowartościowa dbajcie o deskę, a będą Wam bardzo dobrze służyć tak jest dbajcie o, o wszystkie narzędzia o, w ogóle, o, noże, o cały sprzęt tak. no dobrze, to tak króciutko pogadaliśmy o sprzęcie o gadżetach, jak to, jak to się mówi ale to bez tych gadżetów nie byłoby przyjemności w kuchni i, i to jest temat ważny i jak zwykle aktualny Dobrze. Dobrze. A, w kolejnym odcinku spróbujemy coś powiedzieć jeszcze o, o czym? O grillu, może jeszcze. O grillu, jakimś tak. jakiś takim jakiś grillowym no, potrafię. Musimy się Dobrze. przygotować. Dobra. No. No, trzymajcie się, trzymajcie się się Prosimy o komentarze, jakie wy macie jakieś fajne, świetne, niezastąpione urządzenia, które, bez których nie potraficie w kuchni sobie poradzić, bez których nie wyobrażacie sobie dzisiaj kuchni. Pochwalcie się. Albo. Tak? albo jeżeli ktoś ma pytanie odnośnie, czy, czy wyposażenia kuchni, bo jeszcze tylko tak rzeczywiście, kurczę, noż na koniec no się ja powiedzieć, tak? że ja a, na przykład jestem zauroczony, bo moja córka przebudowywała kuchnię i wymienili sobie sprzęt i kupili sobie kuchnię e, indukcyjną. Mhm. Jestem, jestem w szoku, jestem w szoku, jak to szy jak szybko to się gotuje. E, woda naprawdę jest można to odczuć jeżeli ktoś w ogóle korzysta albo się zastanawia nad tym w ogóle jeżeli rozważa bo jeżeli ktoś nie lubi wydawać pieniędzy na prąd żeby kuchnia była elektryczna to nie ma o czym mówić ale jeżeli ktoś rozważa czy kuchnię gazową czy elektryczną to ja polecam elektryczną tak warto efektywność warto. jest efektywność kuchni jest, elektrycznej jest całkiem się zmieniła w porównaniu do starych kuchni, które kiedyś były, takie były e, żeliwne placki, czy e, metalowe placki w porównaniu do kuchni czy tej halogenowej, czy właśnie indukcyjnej. To jest naprawdę ogromna. Woda Jeszcze się naprawdę gotuje. W małym rzecz. garczku... Tak. Jeszcze jedna rzecz, to co Ty mówiłeś, że jak piekliście chleby stadziem, no tam temperatura jest na oko, bo tam na jakieś tam 1, tak. 2, 3, 4, czy tam ta wskazóweczka jakieś jest, tak. wiesz, nie ma tej precyzji. W piekarniku tak. elektrycznym, czy też tam no indukcyjne, to są płyty, ale, ale wtedy piekarnik masz elektryczny, nastawiasz 200, jest tak. 200, nastawiasz 206, jest 206 i to masz temperaturę stałą, pewną i to jest niesamowita zaleta. Ja mam w domu wszystko na prąd, nie mamy w ogóle gazu, rachunki nie są wcale wysokie, macie jeden abonament mniej. Jeżeli ktoś zastanawia się, to też można to wziąć pod uwagę. Nie płacicie wtedy abonamentu za, za gaz. Jest za to przesył, sprawdzone, tak? jest to tańsze. Bez porównania, naprawdę polecam. Ważną rzeczą jest to jeszcze, że jest to czystsze, ponieważ naczynia, czy te garki, których używacie są... Mhm. E nie ma tego czyste, tłustego osadu takiego w kuchni, jeżeli niektóre rośliny są takie, które nie lubią gazu nie cierpią, na przykład drzewko cytrynowe jakbyście mieli, czy jakieś mandarynki, czy, czy jakieś cytrusy, postawcie w kuchni gdzie macie gaz, od razu ta roślina Wam zmarnieje, po prostu nie będzie rosła i się podda jeżeli macie kuchnię mhm. elektryczną możecie wszelakie kwiatki sobie trzymać w kuchni i nie ma to wpływu nie ma tego tłustego osadu, tak jak mówię cały ten kurz taki, który nam krąży po mieszkaniu gdzieś tam z okien, z podłogi zbiera się, no wiadomo te, te drobinki, jakieś pyłki w porównaniu, z, w połączeniu z tym takim tłustym takim osadem jakimś takim powietrzem, właśnie przy gazie to jest powoduje nam, że to potem tak się gdzieś tam lepi na, na górze, na meblach no przy elektrycznej kuchni nie ma tego tak, I jeżeli chodzi o piekarnik, to te potrawy bez porównania są smaczniejsze z piekarnika elektrycznego, ponieważ gaz jednak troszeczkę zmienia smak, tak jak żeś powiedział. Mhm. No i ja mówię, że efektywność grzania, naprawdę mały rondelek z rączką, dwa jajka, to dosłownie woda się zagotowała szybciej w tym garczku niż, niż w niż na w No tak, bo, bo, bo szybciutko tą energię oddaje indukcja tak. i wiesz dużo w tej chwili jest znacznie no wszystkie garnki są praktycznie w handlu te, te, te nowsze, które można kupić to są przystosowane już do tych nowszych technologii i faktycznie to jest dobre wcześniej wyłączamy, nie, nie, nie, nie gasimy już tak jest. w tym momencie kiedy tak zgasimy to to jeszcze pracuje ten garnek jeszcze sobie sam od siebie jeszcze gotuje, więc tutaj wcześniej wyłączamy, Tak jest. są oszczędności są zalety właśnie. tylko, się, tylko hmm. trzeba się tego nauczyć i o tym pamiętać i będzie właśnie tak jak hmm. naprawdę będzie no... Zobaczycie sami różnice to wszystko, co mam w tej sprawie do powiedzenia. A, Nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. <grych> Pozdrawiam tak, serdecznie. Się ciepło. Do usłyszenia pa. za dwa tygodnie, cześć.